Polskim Radiu 24 mm. Powtórka programu Studio Wiedzy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 ewolucyjnie jeszcze. Ewolucja tak szybko nie działa. Mamy internet i urządzenia ekranowe od 20 lat, więc jeszcze się nie przestawiliśmy. No i ten technostres może też sprawiać, że jesteśmy bardziej podirytowani, czy źli. Noblista Daniel Kahneman udowodnił w swoich badaniach, że ludzie przeciążeni poznawczo właśnie z powodu notyfikacji technostresu mają tendencję po pierwsze do podejmowania samolubnych wyborów, czyli nie mają empatii przestrzeni, żeby pomyśleć o innym człowieku, to też jest zrozumiałe, tak? Jak nie mamy siły na koniec dnia, to ostatnie o czym myślimy to to, żeby jeszcze zrobić przyjemność sąsiadowi, tak? A po drugie, używają bardziej wulgarnego języka i bardziej krzywdzącego innych ludzi niż ci ludzie, którzy tego technostresu nie doświadczają. A czy to jest konsekwencja tylko i wyłącznie obcowania z technologią, takiego nadmiernego obcowania z technologią, że tu ekran, tam ekran, tu powiadomienia, czy jednak y, takich działań na przykład, y, no, stricte stresujących, czyli że na przykład szef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 cały czas mamy tę świadomość, że po nią sięgnęliśmy. No i ten imposter syndrom też taki jest zjawisko bardzo często w sferze zawodowej, czyli teraz próbuję na szybko przetłumaczyć to słówko imposter. No taki Syndrom, ktoś, oszusta, syndrom tak. oszusta. No właśnie. Tak. Y, więc y, niby nam to sprawę ułatwiło, ale jakoś dumnie się z tego nie czujemy. Tak, to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo mm, syndrom oszusta oznacza, że my mimo pewnych zdolności, wiedzy, tworzenia materiałów, mamy wrażenie, że umiemy za mało, że mamy za małe talenty, więc my oszukujemy klientów, czy szefa, czy zespół. I to jest cecha ludzi, którzy są bardzo ambitni, są perfekcjonistyczni, ale nie zawsze. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zacząć myśleć, że skoro to nie ja tworzę te grafiki,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 Jako pierwsza doraźna pomoc, rozeznanie, być może w przypadkach jakiegoś skrajnego, nie wiem, introwertyzmu, czy faktycznie poczucia osamotnienia, czy we wczesnych fazach depresji, to może trochę pomóc, tak? Bo nas skieruje do specjalisty, coś opowie. Natomiast nigdy nie może być długotrwałą protezą i zastępstwem za lekarza czy specjalisty Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jego przyjacielem, tylko jego bankomatem. A raczej Dokładnie. dla jego twórcy. To to to pięknie powiedziane. Cieszę się. Tak. Jest, jest pan moim czatem GPT dzisiaj. To świetnie. Odpowiedź, dziękuję za to dziękuję za zaproszenie. Czy chciałaby Pani posłuchać jeszcze o. Panie <śmiech> tak. Filipie, podawał Pan kilka bardzo ciekawych terminów, powiedział Pan o deskillingu.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 Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. Naszym dzisiejszym tematem będą ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, z których mogą skorzystać seniorzy. Niektóre są bardzo popularne, inne mniej, ale też warto o nich e, przypomnieć. Moim gościem jest doradca podatkowy, pan Marcin Chomiuk. Dzień dobry. Dzień dobry pani dyrektor, dzień dobry Państwu. E, dla seniorów istotne są zwykle... Chyba najbardziej istotne, tak bym powiedziała. Ulgi na rehabilitację, za pobyt w sanatorium też to podkreślamy. Jak one działają i czy można w całości odliczyć te, które zostały poniesione? Jak działają? To myślę pierwsze pytanie, ponieważ pani była uprzejma wspomnieć wprost o ulze rehabilitacyjnej i senatoriach. Natomiast warto pamiętać, że jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, tak popularnie nazywaną, to mamy de facto 15 kategorii odliczeń różnych, czasami bardzo ciekawych i o których ludzie zapominają, o których warto pamiętać. Co do zasady, mówimy o wydatkach na szeroko pojętą rehabilitację, ja zaraz zilustruję to przykładami. Mhm. Natomiast oprócz tego mówimy również o wydatkach, które powodują no, łatwiejsze życie codzienne dla osób, yy, y, dla z dysfunkcjami, o mhm, tak bym dysfunkcja. powiedział. Prawda? Mhm. Yy. To oznacza, szanowni państwo, pani draktor, że przede wszystkim musimy tutaj pamiętać o jednym. To nie jest ulga, która przysługuje tylko z powodu przekroczenia jakiegoś wieku. Tutaj nawet najbardziej krewcy seniorzy muszą się wylegitymować albo postarać, bo bardzo często to jest kwestia postarania się po prostu, o tak zwane zakwalifikowanie do którejś z kategorii niepełnosprawności. niepełnosprawności. I teraz warto pamiętać o tym, że y, oczywiście tych kategorii mamy trzy i trzecia, najniższa, to są bardzo często lekkie niepełnosprawności, no ja mogę powiedzieć to z własnego przykładu. Tak, moja córka ma taką kwalifikację, wynika to z bardzo słabego napięcia mięśniowego, i na przykład jest to istotne z perspektywy dojścia gdzieś do jakichś instytucji państwowych, gdzie czy, czy urzędów, w związku z tym chociażby kwestia karty parkingowej tutaj. Mm -hmm jest bardzo istotna. No, wie pan też, jak pan mówi tutaj o, o pewnej niskiej niepełnosprawności, tak to nazwijmy, to tak zwaną trzecią grupę osoby mają i, i, i my to widzimy w ogłoszeniach o pracę, tak? za z trzecią kategorią i to są ochroniarze na przykład, więc musi to być no, tak logicznie chyba nieduża niepełnosprawność, żeby można było kogoś bronić i chronić. No. No, z tym bronieniem i chronieniem nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to oczywiście jest bardzo ograniczona możliwość, no, raczej szaki. dozór. Tak, raczej dozór i takie manie oka, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast wracając do naszych ulg, fundamentalną kwestią jest to, że żeby skorzystać z ulg, o których mówiliśmy, trzeba się wylegitymować właśnie takim orzeczeniem. Bez orzeczenia nie ma możliwości skorzystania z ulgi. Natomiast ważne jest to, o czym wspomniałem wcześniej, to jest 15 kategorii różnych, i tam naprawdę jest ich wiele i ciekawych, bo po pierwsze, oczywiście nam się to wszystkim kojarzy przede wszystkim z pobytami rehabilitacyjnymi na przykład, prawda, z jakimiś ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, ale to są również wydatki na przykład na dostosowanie naszego mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. To jest kwestia dostosowania samochodu do potrzeb z osoby nie Niepełnosprawnościami. Nie, dziękuję bardzo. E, I tutaj ch chciałbym taki przy taki bardzo... Przykłady. Przykład. Z tym mieszkaniem na przykład. Z mieszkaniem. Mamy osobę, która ma na przykład niedowład nóg. Ciężko jej się poruszać e, i w związku z tym porusza się na wózku. Mhm. Teraz likwidacja progów, przebudowa, e, dobudowanie windy, jeżeli mhm. jest to potrzebne. To są wszystko wydatki, które będą się kwalifikowały na a ja zapytam o coś takiego prostszego, bo wiele osób, no już winda to już jest też ogromny wydatek, ogromna inwestycja, dotyczy domów, w bloku, windy nie dobudujemy e, e, samodzielnie, chociaż Przepraszam, powinny Pani być, redaktor, powinny być. Ale mówimy też o windach prywatnych typu podest mhm. na schody. Jasne. Więc to są wydatki już znacznie mniejsze, gdzie na przykład dla osoby niepełnosprawnej, gdzie jest ciężko wejść po schodach, e, jesteśmy w stanie, nawet dla osoby, która się porusza samodzielnie, ale ma problemy z podnoszeniem też windy schodowe, no różne już te są rozwiązania. Dobrze, ale ja chciałam zapytać o coś takiego prostszego, co często wiele osób o tym myśli. No na przykład w łazience są rozmaite takie wsporniki, podpórki, żeby można było wstać. Doskonały wiem, z wanny, przykład, z jak najbardziej. To są wszelkiego rodzaju przystosowania, na przykład bardzo z życia wzięty przykład, wanna zamieniona na Eee, mm -hmm. Prysz... natrysk, mm -hmm. prawda? Z tego względu, że takiej osobie ciężko jest wejść do wanny, natomiast może bez większych problemów korzystać z natrysku, siedzisko pod natryskiem, żeby mm -hmm. też było wygodniej no, i tak dalej. też one są, ale teraz mam takie pytanie, no dobrze, czyli przyjmijmy ten przykład, który jest rzeczywiście dobry. E, wannę zamieniamy na, na prysznic. Czy teraz w związku z tym e, zakup tych tego prysznica, tego brodzika, no tam jeszcze pewnie armatury i tak dalej, będzie możliwy do odliczenia, czy również cały remont, czyli wykonanie tego wszystkiego i czy powinna być w związku z tym na to faktura? Jak to powinno wyglądać? Już mówię. Zdecydowanie mówimy o tych wydatkach, które są związane z tak zwaną... Poprawą, ułatwieniem mhm. wykonywania funkcji życiowych przez osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli mówimy o wydatkach konkretnie związanych właśnie z taką poprawą, to jak najbardziej tak. Problem może być, gdy jednocześnie ze względów często... Logistycznych, wykonujemy od razu remont na przykład przedpokoju, bo wiemy, że ci nasi fachowcy będą chodzić w tej we w i na koniec mówimy. No, Dobrze. ja bym powiedziała, że jak będziemy przechodzić z wanny na prysznic, to będzie trzeba wyłożyć od nowa kafelki, przynajmniej na tej ścianie. E, I to jest OK. E, czyli okay. wszelkie prace, które są związane z e, konkretnym miejscem, które przystosowujemy jak najbardziej, natomiast już takie prace pośrednie, mm -hmm. związane na przykład z e, malowaniem ścian w przedpokoju, no to, to już nie ma związku bezpośredniego z ułatwieniem Jasne. życia. czyli musi być ten bezpośredni związek, ale zarówno towar jak i usługi. Zdecydowanie No i teraz tak. potwierdzenie, dokument. E, tak, e, co do samych dokumentów oczywiście, to może powiem w ten sposób. Przede wszystkim wszystkie ulgi, o których mówimy dzisiaj, one co do zasady wymagają tego, abyśmy się byli w stanie wylegitymować poniesionymi kosztami. Teraz. Najprostszym rozwiązaniem oczywiście jest faktura, ale czasami to mogą być umowy, prawda? Pomiędzy nami a fachowcami, którzy wykonują jakąś pracę. Nawet jeżeli oni nie są watowcami, mówiąc kolokwialnie, nie prowadzą działalności owatowanej, dlatego że są na przykład małym przedsiębiorstwem, mhm. prawda? Więc tutaj wystarczy w tym momencie rachunek, umowa, cokolwiek. Teraz. Część z tych ulg y, raczej w sposób dorozumiany no, trzeba będzie mieć jakieś dokumenty zewnętrzne, ale czasami na przykład mamy taką ulgę jak ulga na dojazdy, prawda, potocznie nazywana ulgą na dojazdy, a tak naprawdę ulga związana z wykorzystyw... Na rehabilitację na przykład, tak. ktoś jedzie na, przykład, do szpitala, na, rehabilitację, do na wizyty lekarskie, mhm. prawda, i w tym momencie wykorzystuje swój własny samochód i też mamy taką ulgę, natomiast w tym wypadku nie jest konieczne zbieranie dokumentów związanych z użytkowaniem tego samochodu, tam Mamy taką ulgę, która jest ograniczona kwotowo do 2280 zł rocznie i teraz my możemy również udowodnić, że jeździliśmy wskazując na przykład fakt, że mieszkam na ulicy A, musiałem dojechać na ulicę B. To jest powiedzmy 20 km, mhm. jeżdżę co tydzień i pokazuje, że faktycznie miałem umówione wizyty i na tych wizytach byłem. prawda? To już pośrednio nam w tej konkretnej sytuacji wskazuje na to, że ten wydatek został poniesiony. Ale to tylko sam jeżdżę, bo jeżeli już ktoś mnie wozi, to nie. A I to jest bardzo istotna informacja. Ulga dotyczy samochodu. Nie kogoś, tylko tego przedmiotu. W związku z tym odpowiadając przewrotnie na pani pytanie, jak mnie ktoś wozi, ale moim samochodem, to nadal mogę. Natomiast jeżeli mnie ktoś wozi swoim samochodem, to już nie. Tutaj należy pamiętać jeszcze... Mimo, że mu płacę. A, mimo, że mu płacę. Ulga, bo teraz... Tutaj... Bo to może, ja dlaczego mówię o tym, oczywiście. że mimo, że mu płacę? Ponieważ to może być sąsiad, który jest miły i mnie wozi, ale to może być taksówkarz, któremu płacę i który wystawi mi nawet dokument. Bardzo dobre pytanie, dlatego że my mamy dwa odrębne zupełnie tytuły prawne do tego, żeby skorzystać z ulgi. Jednym tytułem prawnym jest właśnie to, że wykorzystuje swój własny samochód na te cele, ale mamy w punkcie 13 um, odrębny przepis, który mówi nam o odpłatnym przewozie. I teraz ważna rzecz. Albo są to karetki transportu sanitarnego, oczywiście jeżeli za nie płacimy. O tym sobie mhm. pewnie za chwileczkę też powiemy. Natomiast drugą kategorią y, to są y, y, takie sytuacje, gdzie osoby niepełnosprawne, ale tylko te zaliczane do pierwszej, do drugiej grupy czyli już nie grupa trzecia, trzecia mm. oraz dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia e, również innymi środkami transportu. I tutaj znowu, dopóki moja córka nie skończyła 16 lat, to oczywiście wtedy taka taksówka z pani przykładu mogła być odliczona. Po tym okresie czasu już nie, no bo ona ma trzeci, trzecią kategorię, mm -hmm. w związku z tym już nie korzysta, sama nie może Jasne. korzystać z tego odliczenia. Ja też tego, dwójka. Mam tutaj tak jest. ciekawe pytanie. W związku z tym, bo chciałabym, żebyśmy już przeszli do tego bardzo ciekawego dla seniorów i ważnego wątku, czyli sanatorium. Seniorzy Jasne. chętnie z nich korzystają, więc żebyśmy o tym powiedzieli. Ale teraz pytanie. Ktoś ma krótkie. Ktoś ma drugą grupę i taksówką jedzie do sanatorium 400 km. Okej? Okay? Odliczy? E, w, odliczy. E, jeżeli jest taka, e, jest taka możliwość w przepisach. Ona nie jest ograniczona kwotowo, więc jak najbardziej. No właśnie, no dobrze, to przejdźmy już do tych sanatoriów, już nieważne jak się do nich dojechało. E, czy sam koszt takiego pobytu w sanatorium się odlicza, czy w całości i Rozdzielmy to na dwa. Jedne z NFZ-u, czy wtedy się odlicza, a drugie na te prywatne, bo seniorzy często też jeżdżą, wybierają sobie lepszy moment po prostu na Oczywiście. wyjazd, niż e, e, ten z przydziału i tak dalej. No Jest też więcej zabiegów, no, ale koszt to jest kilka tysięcy złotych, pięć, sześć tysięcy złotych nawet może to kosztować. Czy też można to odliczyć? Tak można, przy czym tutaj fundamentalna kwestia znowu we wszystkich sytuacjach, o których dzisiaj rozmawiamy, istotne jest faktyczne poniesienie kosztu przez seniora albo przez osobę, która ma na utrzymaniu takiego mhm. seniora. Ponieważ o tym też warto pamiętać. Osoby, które opiekują się seniorami e, mogą skorzystać z takiej ulgi osobiście. Tutaj warunkiem jest to, żeby dochód seniora nie przekroczył e, odpowiedniej e, kwoty. Ta kwota w roku 2025, to jest trochę ponad 22 tysiące w, w skali roku. To nie dużo. Generalnie tak. To nie jest aż taka duża kwota. To jest po prostu dwunastokrotność najniższej renty, więc tak to, tak to jest wyliczane. I no teraz... Czyli można odliczyć, bo faktyczne poniesienie to rozumiem, że chodzi o to, że ktoś jedzie, płaci, dostaje fakturę czy, czy paragon, no i zapłacił za takie sam. Dokładnie ten. tak. Tak jak pani było uprzejma wspomnieć, Pewnie istotną kwotą, istotnym tematem jest to, żebyśmy pamiętali w takich sytuacjach o dokumentach, tak? Czyli te faktury naprawdę się przydają i warto je mieć. Natomiast ważną rzeczą jest właśnie to nie tyle, z jakiego tytułu jedziemy do tego scenatorium, czy, czy NFZ czy prywatnie. Dokładnie. O to chodzi. Ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że nawet jeżeli jesteśmy zakwalifikowani przez NWZ, to mamy jakąś częściową odpłatność. Tak. I teraz. W sytuacji, w której, oczywiście od razu możemy powiedzieć w ten sposób, w tej części, w której nasz pobyt czy zajęcia rehabilitacyjne są pokrywane przez osoby trzecie, czyli NFZ, mhm. PFRON, czy no jakiekolwiek tak. inne m, urzędy, czy, czy m, tutaj dofinansowania. W tym zakresie oczywiście nie mówimy o odliczeniu. Czyli mówimy Jasne. tylko i wyłącznie... To, co z... faktycznie sami płacimy. To, co fa Czyli sami w przypadku płacimy. prywatnego, no to rzeczywiście będzie to większa kwota. A mam jeszcze takie pytanie. E, czy m, nie ma znaczenia, ile razy w roku na przykład prywatnie pojedziemy do sanatorium, możemy sobie pięć razy pojechać i wszystko odliczyć? Bardzo dobre pytanie. Przepis mówi o pobycie w sanatorium. E, w związku z tym może się wydawać, że mówimy tylko raz, no nie, to tutaj jeżeli jest potrzebna większa ilość takich pobytów rehabilitacyjnych, bo na przykład jestem po wypadku istotnym, ja muszę taki, powiedzmy, co jakiś czas być i jest to w jednym roku, to jak najbardziej mogę z tego skorzystać. A ja, wydaje mi się, że możemy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. To co prawda nie jest kwestia samego, samego, samych ulg. Natomiast y, warto pamiętać, że y, ja to sam widzę znowu dla odmiany po moich rodzicach, którzy dawno kwalifikują się na to, żeby y, taką ulgę, z takiej ulgi rehabilitacyjnej korzystać, ale dla seniorów bardzo często jest pewien opór psychiczny, żeby starać się na przykład o trzecią grupę inwalidzką mhm. czy o drugą grupę inwalidzką. Nie powinniśmy mieć takich skrupułów absolutnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, warto też e, wspomnieć o takiej m, inicjatywie m, społecznej, mianowicie o, o ogólnopolskiej karcie seniora. Mhm. Mówimy e, o niej często. E, tak. Więc e, pewnie nasi słuchacze doskonale On wiedzą, o ul, co chodzi. Okres. Tak. Mhm. Natomiast e, tutaj oprócz tego, że odliczymy to, co zapłaciliśmy, to możemy za ten turnus zapłacić od pięciu do... 20% tak. mniej po prostu, bo tak. to są jakieś instytucje, które przystępują tak, do tego programu. Jasne. E, no to teraz chciałbym przejść do innej ulgi, czyli ulgi na zakup leków, bo tutaj są konkretne warunki kwotowe związane też ze stopniem niepełnosprawności. No weźmy jak to wygląda, bo to jest też ciekawa ulga. Oczywiście. I, I znowu pierwsza podstawowa kwestia jest to również ulga, która jest ulgą tak zwaną rehabilitacyjną. Czyli znowu, żeby ktoś mógł z niej skorzystać, musi mieć orzeczenie. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, tutaj mamy ograniczenie kwotowe. To ograniczenie kwotowe dotyczy miesiąca, czyli to jest wydatek na leki powyżej 100 zł w danym miesiącu. Warto w związku z tym też e, no, znać troszkę matematyki i troszeczkę się do tego przyłożyć. Zbierać, bo, zbierać. Zbierać, tak. E, bo powiem w ten sposób, oczywiście dla wielu seniorów jest to pewien problem e, fundamentalny ze względu na no, po prostu drożyznę leków Finansy, e, i finanse. Natomiast zdecydowanie w takiej sytuacji oczywiście lepiej jest wykupić całą receptę w jednym momencie, niż ją dzielić. Szczególnie na miesiące. Z tego względu, że no, nie będzie brzegu, jeżeli mamy receptę na 500 zł i wykupię ją raz w jednym miesiącu, to to oznacza, że do ulgi zakwalifikuje mi się 400 zł. Jeżeli ją podzielę na 5 miesięcy po 100 zł, to nie skorzystam z ulgi w ogóle. Więc być może nawet w takiej sytuacji, jeżeli jest to wydatek istotny z perspektywy budżetu seniora, warto nawet pożyczyć może pieniądze i skorzystać po prostu z ulgi. Natomiast tak jak wskazaliśmy wcześniej, jest to ulga e, znowu z gatunku rehabilita rehabilitacyjnych, więc my musimy się tutaj legitymować jakimś dokumentem, właśnie potwierdzającym ten fakt, że jesteśmy osobą z niepełnosprawnościami. Jasne. Dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Doradca podatkowy Marcin Homiuk był naszym gościem. Dziękuję. A bardzo ja zapraszam dziękuję. na kolejny portfel seniora za tydzień. Do usłyszenia. E seniora. Powtórka programu. Gość polskiego radia 24. Połączył się z nami pan dr Marceli Budelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, premier Donald Tusk odwiedzi Japonię i Koreę. Co tam ma szef polskiego rządu do załatwienia? To jest wizyta przede wszystkim, elementy tutaj mamy, bezpieczeństwa, mm -hmm. współpraca też, następnie gospodarcze sprawy, gdyż Republika Korei jest największym inwestorem z Azji w Polsce. Jest to obecnie duża bardzo kwota, bo 7 miliardu 260 y, amerykańskich dolarów, przy czym no, są planowane jeszcze inwestycje koreańskie dalsze. Także jest to bardzo ważny partner od 2013 roku od wizyty y, pana prezydenta Bo Bronisława Komorowskiego. Y, Republika Korei jest polskim partnerem strategicznym. I dla mnie osobiście, zresztą ja Koreą zajmuję się wiele lat i wiele razy byłem też w Republice Korei. Jest to symetryczny partner, bo my mamy też takie umowy z Japonią i z Chinami. To są potężniejsi partnerzy, natomiast Republika Korei z krajem no, mimo odległości geograficznej, bliskim podobna historia i też jesteśmy zaangażowani od 1 sierpnia 1953 w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei razem ze Szwajcarią i Szwecją. Czy o Słowacjach przestała istnieć? To już nie jest. Także jest to ważna wizyta. Tutaj też mamy kwestie dotyczące importu przez Polskę uzbrojenia. Mhm. Z Republiki Korei tu będą też szczegółowe umowy dotyczące dostaw czołgów K1, gdyż fabryka Bumar Łabędy rozpocznie produkcję już spolonizowanych czołgów. To już, to już będą K1PL. To samo dotyczy samolotów szkolno-bojowych. Potem współpraca też, jeżeli chodzi o haubice już mamy takie doświadczenia. Huta Stalowa Wola ma przy produkcji krabów, tych też dział dalekobieżnych, że tak powiem. No, tych tematów jest dużo, zresztą w delegacji też oprócz pana premiera Donalda Tuska Uczestniczy minister finansów pan Andrzej Domański, minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Krajewski. E, także e, no tutaj różne tematy. Także będzie forum polsko-koreańskie biznesowe, spotkanie z najważniejszymi instytucjami gospodarczymi Republiki Korei. Wizyta zaczyna się jutro, no ale jest 7 godzin prawda, różnicy czasu, czyli w tej chwili w Seulu już mamy czas po południu i pierwszy jutro program to jest wizyta na cmentarzu narodowym. Tam oczywiście złożenie wieńców. Bo... Korea też ciągle jest podzielonym krajem i wojna koreańska przyniosła kilka milionów ofiar i głębokie, trwałe e, e, rany, które można powiedzieć są nadal w społeczeństwie koreańskim. Następnie już będzie oficjalna ceremonia w pałacu prezydenckim de, czyli w błękitnym domu. Na Amerykanie mają biały dom, koreańczycy no i też prezydent Lin Zong będzie witał naszego premiera. No Trzeba pamiętać, że Republika Korei ma ustrój prezydencki. Prezydent jest wybierany na pięć lat, przy czym w wyborach no, w pierwszej tu jest tylko jedna tura i można jednym głosem te wybory wygrać. W odróżnieniu na przykład od polskich wyborów, zresztą my mamy też ustrój gabinetowo-parlamentarny, rola prezydenta jest tutaj pomocnicza, dodatkowa, natomiast prezydent w Republice Korei powołuje rząd, który nie musi uzyskać wotum zaufania w parlamencie, w Kukę jednoosobowym. Także już będą te oficjalne rozmowy w Chonuode. Dalej też będzie spotkanie z całą tą misją, z całą delegacją polską i będą jeszcze tego dnia spotkania też towarzyszących premierowi biznesmenów czy szefów takich agencji jak Polski Fundusz Rozwoju czy PAIH z odpowiednimi partnerami z Republiki Korei. I czternastego już pan premier uda się do Japonii i tam będzie też program podobny. No i my też staramy się. No najważniejsza rzecz, bo też mamy deficyt obrotów wzajemnych. To jest gdzieś tak w relacji 1 do 8. Natomiast trzeba pamiętać, że eksport Republiki Korei do Polski to są przede wszystkim dobra inwestycyjne, czyli maszyny, urządzenia, no także technologia, która do nas dociera. No największa inwestycja na 3,5 miliarda euro to jest LG Energy Solutions, fabryka baterii i separatorów do samochodów elektrycznych we Wrocławiu Kobierzycach, no tych inwestycji też mamy podobną inwestycję w Dąbrowie Górniczej, Huta Stalowa Wola, gdzie też kilka rzeczy jest realizowanych, inwestycja na Wyspie Wolin, gdzie Koncern koreański buduje fabrykę we współpracy z Polską. No i będziemy mieli też przy polonizacji tych zbrojeniowych urządzeń. No warto tutaj też przy okazji wspomnieć, że to nasze partnerstwo strategiczne nie dotyczy tylko wojska, zbrojeń, ale także współpracy kulturalnej bardzo popularny w Polsce jest K-pop i filmy koreańskie. No wprawdzie jeszcze BTS do Polski nie przyjechał, ale prawdopodobnie jest turne światowe i może nas odwiedzi. Ja wiem, że moje studentki, studenci no bardzo lubią zespoły K-pop. Ta... tego rodzaju muzyki na pewno w Polsce nie brakuje. Panie doktorze, no ale nie możemy nie, nie zauważyć, że ta wizyta polskiego premiera w Korei i w Japonii odbywa się w czasie, kiedy na Bliskim Wschodzie trwa wojna. Słyszymy o tym, że te negocjacje pokojowe, które rozpoczęły się w Pakistanie, zakończyły się na razie na tym etapie fiaskiem. Daily Vance wraca do Waszyngtonu, a kraje takie jak Korea czy, czy Japonia szczególnie mocno odczuły ten kryzys energetyczny, kryzys paliwowy wywołany wojną w Zatoce Perskiej. Do jakich krajów przyjeżdża premier Donald Tusk? Do jakich krajów także, pamiętając te kryzysy również polityczne, które i w Korei, i w Japonii miały miejsce. No tak, no, tak poprzez tam to prezydent są, no właśnie, z, został y, odwołany w wyniku prawda, procedury impeachmentu. W atmosferze i skandalu. Jest, skandalu jest skazany na karę dożywotniego więzienia. Natomiast małżonka jego za korupcję gigantyczną na razie ma dwa lata bezwzględnej odsiadki. Od I to też jest wpływ. Natomiast kwestia, no wiadomo, że Republika Korei większość 60% dostaw ropy naftowej i gazu to takim partnerem była Arabia Saudyjska. To jeszcze jako tako idzie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o... Kuwejt, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, bardzo poważne źródło. I ten temat też będzie omawiany i wiem, że w agendzie rozmów jest ocena sytuacji na Bliskim Wschodzie i współpracy ewentualnie. No Na pewno temat też agresji pełnoskalowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę też znajdzie się w agendzie, chociaż Koreańczycy, Korea Południowa zachowywała się różnie już nawet po zmianie rządu. Także tych tematów jest wiele, i no myślę, że no to jest wiadomo, że taka wizyta międzypaństwowa jest agenda, jest czas. No jeszcze tłumacz, prawda, zajmuje połowę czasu, czy tłumaczka mhm. w czasie takich spotkań. No są oczywiście, będzie też oficjalny bankiet państwowy. Ja też miałem przyjemność kilka razy uczestniczyć na cześć prezydentów Republiki Korei u nas, w naszym Pałacu Prezydenckim. Także no taka po prostu jest, ale...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 Ważne są spotkania osobiste przywódców i tutaj też, no jeżeli prezydent Lee będzie, no, te, też, no to spotkanie no, premier Kim Jong-sik w Korei odgrywa mniejszą rolę. Ja Tutaj wspominałem o tych rozwiązaniach konstytucyjnych. Będzie też spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Republiki Korei. Także, no, należy się cieszyć, że no myślę, że pozycja i prestiż polski, no to będzie to dobra rzecz. No mhm. Japonia też jest bardzo no ważna. No właśnie, tam już zakwitły wiśnie, panie doktorze, w Japonii. Tak, tak, mhm. bo tak ta uroczystość wielka jest w marcu. Ja miałem okazję być w Tokio w 2007 roku. Akurat wtedy też miałem taki program wizyty po Japonii. I widziałem te właśnie kwitnące wiśnie. W Korei też w kwietniu kwitną azalię, bo róża szaronu jest oficjalnym, prawda, kwiatem, że tak powiem, narodowym. No, zwierzęciem jest tygrys, który jest symbolem Korei. No Japończycy z kolei mają chryzantemę jako symbol tej cesarzowej bogini Amaradzu. To ta wizyta w Japonii, panie doktorze, jeszcze, bo Polska miała być drugą Japonią w niektórych rankingach. Nawet zdarza się, że Japonię w tej chwili już wyprzedzamy. Jak ta współpraca na tej linii Warszawa-Tokio wygląda i wyglądać może po tej wizycie premiera w kraju kwitnącej wiśni. Na ile to może być wizyta no, przełomowa, ważna? Tak, no Japonia rzeczywiście ma problem bym powiedział, małego wzrostu gospodarczego, no nie, nie jest to minus. I e, stosunki polsko-japońskie rozwijają się bardzo dobrze. No my, my tu mamy na przykład ograniczenia, e, już tutaj wspominałem o tej współpracy ewentualnej wojskowej, bo Japonia ciągle nie ma armii, tylko siły samoobrony i także są ograniczenia, Y, związane na przykład z udziałem wojsk japońskich w jakichś operacjach zagranicznych. Y, natomiast y, no jedna z ważnych rzeczy to byłby polski eksport i polskie inwestycje, no, które no w Japonii praktycznie nie istnieją. Natomiast y, jeżeli chodzi o import, no w tej chwili jen jest słaby, czyli to jest korzystne bardzo dla Japonii. Tak także będziemy też znaczy premier Tusk będzie rozmawiał na temat. No my mamy też projekty. Podobnie jak z Koreą dotyczące współpracy w dziedzinie najnowszych technologii, wspólnego ich wykorzystania. Także ja myślę, że ta wizyta też przyniesie określone e, dobre rezultaty. Panie doktorze, niezwykle jest ciekawy i skomplikowany też tamten rejon. Odległy nam geograficznie, ale tak jak pan mówi, być może coraz bliższy, jeśli chodzi o te relacje i biznesowe, i polityczne, militarne, ale także kulturalne. Będziemy się w Polskim Radiu 24 bardzo uważnie przyglądać w wizycie premiera Donalda Tuska w Azji. Z nami był pan doktor Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję słuchaczom i pani redaktor.